To są informacje Polskiego Radia 24. W Sejmie pytania o Zonda Krypto. Opozycja chce wiedzieć, czy służby były szkolone przez pracowników kryptogiełdy. Ta rozmowa to być albo nie być w rządzie. Szefowa resortu klimatu spotkała się z Klubem Polski 2050. Mieszkańcy Sosnowca żegnają posła Łukasza Litewkę. Za pół godziny rozpocznie się pogrzeb parlamentarzysty. Minęła 13. Łukasz Pastor, zapraszam. Funkcjonariusze ABW nie uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez Zonda Krypto, poinformował o tym sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Radosław Kujawa. O sprawę pytali w Sejmie posłowie PiSu. Zbigniew Hoffman chciał wiedzieć, czy te informacje są prawdziwe. Czy prawdą jest, iż Zonda Krypto, firma o której Donald Tusk mówi, że ma bardzo liczne i wielowarstwowe powiązania rosyjskie, od 2023 roku prowadziła szkolenia z zakresu kryptowalut dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, a także prokuratorów. Radosław Kujawa odpowiedział, że ABW nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach organizowanych przez Zonda Krypto. Dla nas kryptowaluty przede wszystkim są sferą, w której posługują się środowiska przestępcze i obce służby specjalne. W tym zakresie przesyłane środki. Przypominam również Państwu, że działania dywersyjne realizowane na terytorium Polski były opłacane za pośrednictwem kryptowalut. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące giełdy kryptowalut z Zonda Crypto. Chodzi o możliwe oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy na co najmniej 350 milionów złotych. Rząd chce uregulować, kwestie kryptoaktywów. Dwie ustawy zawetował już prezydent. Było spotkanie, jest zadowolenie. Posłowie Polski 2050 uzyskali odpowiedzi na pytania o, do szefowej resortu klimatu. Wczoraj Paulina Henik-Kloska spotkała się z klubem. Od wyniku rozmów może zależeć głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu. Zadowolony ze spotkania jest wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. O to nam chodziło. To była dobra merytoryczna rozmowa, powiedział. Klub uzyskał deklarację objęcia systemem kaucyjnym butelek po tzw. małpkach. Ministerstwo będzie pracowało nad tym, żeby małpki pojawiły się w systemie kaucyjnym. To jest epokowa decyzja, dlatego że te małpki zaścielają polskie trawniki i to jest jeden z wymiernych efektów tej wczorajszej rozmowy. Uzyskaliśmy również deklarację, że przyspieszą rozliczenia programu Czyste Powietrze. Nie chodzi mi o rozliczenia tych, którzy coś nawywijali w tym programie, którzy coś zrobili źle, tylko o rozliczenia środków. Michał Gramatyka deklarował, że nie poprze wniosku o odwołanie Pauliny Henik-Kloski. Jego partyjny kolega, poseł Bartosz Romowicz zapowiadał, że będzie głosował za odwołaniem i zdania po spotkaniu nie zmienił. Ja mam 37 lat, trochę życia przed sobą, mieszkam w Ustrzykach Dolnych, nie mam zamiaru się wyprowadzić stamtąd i w twarz bym tym ludziom, w oczy nie mógł spojrzeć, gdybym tym, którzy stracili pracę przez działania Minister Klimatu i Środowiska, chociażby po moratorium, po tak zwanych Starolasach, po tak zwanej Shadow List, po nieuzgodnieniu planów ogólnych gmin, po zablokowaniu przebudowy drogi w Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej i wielu jeszcze innych rzeczy, gdybym tam pojechał, to bym nie spojrzał tym ludziom w oczy i to jest dla mnie ważniejsze niż to, czy ja będę przez pana premiera postawiony w koalicji czy poza koalicją. Głosowanie w sprawie odwołania szefowej resortu klimatu jutro. W Sosnowcu trwają ostatnie przygotowania do uroczystości pogrzebowych posła Łukasza Litewki. Parlamentarzysta zmarł w minionym tygodniu. Został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Uroczystości będą miały charakter państwowy. Posła Litewkę żegnają mieszkańcy Sosnowca. W Urzędzie Miejskim wyłożono księgę kondolencyjną. Tam wpisują się osoby, które przyjechały pożegnać parlamentarzystę i społecznika. Był bardzo dobrym człowiekiem, bardzo wrażliwym na ludzką krzywdę i zwierząt, jako człowiek bardzo dobry. W tej chwili jadę do pracy, ale ja się tylko chcę wpisać. Miałam okazję go poznać troszeczkę, tak mogę powiedzieć, prywatnie. No nie ma takich ludzi, nie, nie w sensie nie ma dużo takich ludzi i to jest ogromna strata. nie? Flagi na Urzędzie Miasta opuszczono do połowy masztu. W uroczystościach pogrzebowych mają wziąć udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Na koniec alarmujący raport dla Europy. Rekordowe temperatury, fale upałów i pożarów. Takie wnioski płyną z opracowania dla za miniony rok. Przed końcem obecnej dekady Stary Kontynent może osiągnąć limit globalnego ocieplenia, określony w porozumieniu paryskim. To wnioski Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Kopernikus i Światowej Organizacji Meteorologicznej. Średni poziom temperatur w Europie jest o 1,4 stopnia Celsjusza wyższy niż był przed epoką przemysłową, przy czym z prognoz wynikało, że o półtora stopnia cieplej będzie przed rokiem 2040. Autorzy raportu o stanie klimatu zauważają, że od lat 80. Europa ogrzewa się dwa razy szybciej niż średnia światowa. W ubiegłym roku przez stary kontynent przeszła druga najpoważniejsza fala upałów w historii. W krajach skandynawskich fala ta była dotąd w najdłuższą. Rekordową wielkość osiągnęły obszary objęte pożarami lasów i emisjami z tych pożarów. Najgroźniejsze Wyspie Iberyjskim. Najwyższa w historii była roczna temperatura powierzchni morza w europejskim regionie oceanicznym, a we wszystkich regionach Europy lodowce odnotowały utratę objętości. Relacjonował Adam Górczewski. To były informacje Polskiego Radia 24. Najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju i na północy. Tam może wystąpić przelotny deszcz, a chwilami deszcz ze śniegiem. Najchłodniej na północnym wschodzie do 6 stopni, 11 stopni pokazują termometry na krańcach zachodnich. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w wodzisławiu Śląskim umiarkowana. 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 17% zaleca się korzystanie z nadmiaru energii. Klimat.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Po reklamie.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 Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 13. Małgorzata Szochowska. Uśmiecham się do Państwa 29 kwietnia. Dziś środa. O, to nie jest takie proste. Jeśli państwo mają podobnie jak ja, to podpowiadam. Dziś e, środa. Kamila Kuzar, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko. Spędzimy z państwem kilka najbliższych godzin. O, sporo się dzieje, więc y, nudzić się y, nie będziemy. Donald Tusk ma powody do radości, ale szampana jeszcze nie powinien otwierać. U Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie widać efektu czarnka. Koalicja mogłaby rządzić dalej. To jest y, wniosek z sondażu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem. Doktor Piotr Sieńko, Instytut Myśli o Człowieku. Prodziekan Uniwersytetu Merito Bydgoszcz. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry, dzień dobry, pani redaktorko. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Cieszymy się, że pan z niego skorzystał. Na początek muszę zapytać o Instytut Myśli o Człowieku, bo nazwa niezwykle intrygująca, ale chyba też na czasie. Potrzebujemy troski także naukowej, tak społecznie. Absolutnie potrzebujemy, natomiast ja tutaj drobną korektę pozwolę sobie wprowadzić Instytut Nauk o Człowieku Jasne. u WSB Merito, więc, więc ta nauka o człowieku, czyli takie podejście holistyczne, gdzie w naszym instytucie są i pedagogowie, i psycholożki, i osoby zajmujące się także turystyką i osoby, które bardziej humanistycznie podchodzą do nauki, więc tak, to takie holistyczne, interdyscyplinarne wręcz bym powiedział turystyką. podejście. No dobrze, ja to, żeby... no tak, no odpoczywać tak, także, też musimy, tak, prawda? Typlą. Jasne. Absolutnie, absolutnie. No, jeżeli nie, nie będziemy pamiętali o tym i wypoczynku i aktywności fizycznej, to e, pewnie nasz e, poziom życia i dobrostan będzie na niższym poziomie, niż byśmy zakładali. To się chyba nazywa life-work balance. <grym> na pewno... Do tego powinniśmy dążyć, tak. prawda? <grym> Zdecydowanie tak. No dobrze. Poparcie dla partii. Na które ugrupowanie oddałby pan, pani głos, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne? Koalicja Obywatelska 32, Prawo i Sprawiedliwość 20. 3,2. Konfederacja 12. Lewica dość wysoko, i 8,7. Myślę oczywiście o poprzednich sondażach w kontekście ostatnich sondaży. Konfederacja Korony Polskiej 7,9. PSL 4,4. Partia Razem 4. Polska 2050. To już błąd statystyczny to mało, bo jest tylko 0,5% poparcia. No to co koalicja musiałaby albo mogłaby zrobić, żeby dalej rządzić razem, bo poparcie opozycji to zsumowane w tym sondażu jest i tak wyższe niż poparcie y, na przykład Koalicji Obywatelskiej i Lewicy razem wzięte. Ja myślę, że powinna się raczej ta strona sceny politycznej zastanowić, co powinniśmy zrobić patrząc z ich perspektywy, która, a owszem, jest w rządzie, natomiast nie jest to koalicja obywatelska, bo akurat to ugrupowanie w sondażu radzi sobie świetnie i zresztą to poparcie na, po, na poziomie ponad 30%, ono się utrzymuje ho, ho, jeszcze, jeszcze długo. Rzeczywiście trochę ostatnio, jak pani redatorka wskazała, skoczyło lewicy, natomiast to jest nadal tylko 7%. To nie jest Dobry wynik, biorąc pod uwagę szczególnie to, że oni dwie kadencje temu zrobili blisko 13 i to już jest sensowne, sensowna liczba, kiedy wprowadzasz myślę, że ponad 40 osób do Sejmu. Teraz kilkanaście to naprawdę jest, jest zdecydowanie za mało, jeśli chce się utrzymać władzę, a to jeszcze wydaje się mniejszy problem, bo ja widzę większy dwa. Po pierwsze, jest to sytuacja PSL-u oraz Polski 2050, czyli e, jeśli te ugrupowania e, nie będą gotowe na to, żeby albo zrobić koalicję jakąś, albo wejść na listy wyborcze innego ugrupowania, to może być kłopot, żeby w ogóle wejść do Sejmu. A to drugie ugrupowanie, czyli Polska 2050, na razie nie ma co marzyć, choćby o subwencji. Mówiąc krótko, jak nie masz subwencji, to trochę umierasz. E, ale także bardzo ciekawa sytuacja, moim zdaniem, jeśli chodzi o partię razem, która w tym że akurat rzeczywiście mam jak pani redaktor, redaktorka była miła przytoczyć około 4%. Natomiast ja widziałem takich, że to jest na poziomie 5-6. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo to jest ugrupowanie, które jest y, socjaldemokratyczne, natomiast nie zdecydowało się na to, żeby wejść do rządu. Są więc w opozycji. No, jeśli tak by się ułożyło, że oni robią 5-6%, to jak się zachowają, a to przecież już niebawem, y, bo w przyszłym roku, prawda? No tak, ale w koalicji nie są. Deklarowali współpracę z koalicją, potem stanęli o koniem. Byli też za to krytykowani, cały czas myślę o, Adri o Adrianie Zandbergu. Byli krytykowani mm -hmm. za to, że łatwiej stać w opozycji i krytykować na całego, niż yy, proponować. Nie takie rzeczy się w polityce działy, prawda? To, to wiemy oboje, nasi słuchacze także. Więc yy, yy, w ramach yy, yy, potrzeby budowania powyborczej koalicji Wie pan, ja sobie myślę, że wszystko jest możliwe. Nawet konfederacja, nie ta korony polskiej, ale część konfederacji z koalicją obywatelską, lewicą, PSL-em. O PSL-u jeszcze porozmawiamy za chwilę. Wyobraża pan sobie taką, jak to nazwać, taki bigos? O, to jest idealne określenie. Chyba bigos, prawda? Myślę, myślę że, że sobie tego nie wyobrażam, przynajmniej na tej płaszczyźnie, um, jeśli chcielibyśmy dyskutować o wartościach, bo no, trudno szukać wspólnoty między e, na przykład, e, kiedy po jednej stronie widzę Barbarę Nowacką oraz Agnieszkę Dziemianowicz-Bąka, z drugiej strony widzę pana, Panów Bosaka i Mencena. To tam chyba nie ma półpunktu wspólnego. Tak, e, tak mi się wydaje biorąc pod uwagę um, i wcześniejszą karierę polityczną tych państwa i to, co robią teraz, czym się zajmują, wokół jakich problemów pracują, a jeśli nawet one, te problemy, te obszary zainteresowania są wspólne, to jednak te perspektywy, które są przyjmowane przez te obie strony, zupełnie inne. Zobaczcie, drodzy państwo, że już teraz mamy dość duży kłopot, czy rząd ma, jeśli chodzi o utrzymanie go w ryzach, bowiem te orientacje polityczne naprawdę są od prawa do lewa w rozmaitych formacjach a jeszcze jak do tego dołożymy tę różnorodność partyjną, to mówiąc kolokwialnie, najpewniej trudno się jest im dogadać. Jasne, ale no, jeśli czy... byśmy tam dołożyli... mm -hmm, tak. tak bo, jeśli tam jeszcze byśmy dołożyli tę no, bardzo, bardzo konserwatywną konfederację, to, to nie, ja sobie takiej koalicji nie wyobrażam, a przynajmniej nie wyobrażam sobie tego, bo wie, wiecie państwo, no zawiązać koalicję to sobie ludzie mogą, natomiast no, jakoś ona powinna przetrwać. To nie wyobrażam sobie tego, żeby ona przetrwała. Mhm. Jasne. Tylko, że władza jest bardzo nęcąca. Yy, yy, wspominamy o konfederacji yy, Sławomira Męcena i Krzysztofa Bosaka. Wcale, no, no dziś to pewnie nie położylibyśmy niczego w zamian za przekonanie o trwałości tego układu. Bo wiemy, że Sławomir Męcen no marzy mu się wpływ, delikatnie mówiąc. I wiemy też o tym, że między oboma politykami i zresztą jak w większości ugrupowań, yy, no więc dziś też przewidywanie politycznego układu po, 2020, po wyborach 2027 roku jest dość ryzykowne. No dobrze, to, to może Polska 2050. Myśli pan, że część poliku, polityków tej, tej partii, zwłaszcza tych sejmowych, odważy się zaryzykować i głosować przeciw Paulinie Henning-Klosce? O, to jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że powinniśmy jednak trochę obrócić perspektywę i zastanowić się, co się stanie, jeśli oni zagłosowaliby um, za panią ministrą Halikloską, jeśli by liderka powiedziała, że no nie, głosujemy przeciwko niej. I to jest przede wszystkim duży test dla aktualnej liderki tego ugrupowania, czyli ministry Pełczyńskiej Nałęcz, czy ona będzie potrafiła utrzymać posłów i posłanki w swoich e, ryzach i czy będzie na tyle. Stabilna w swoich decyzjach, żeby rzeczywiście zagłosować przeciwko byłej koleżance partyjnej, o którą się zresztą ubiegały o mandat przewodniczącej tego ugrupowania. I chce pan dla mnie to właśnie, zwraca pan uwagę na to, że to także test dla samej Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, czy jest w stanie um, no znowu. Przychodzi mi do głowy, no dobrze, y, zdyscyplinować swoich posłów, nie, nie boję się tego słowa jednak. Tak, ale to jest też strategia, o, to jest też pytanie, przepraszam, o strategię polityczną, którą ona obrała, bo em, jeśli jest taka, em, powiedziałbym, odważna krytyka e, rządu, będąc członkinią, czy jej ugrupowaniem, które jest, e, jest w e, koalicji rządo, rządowej em, i pytanie jest dla mnie takie, czy ona będzie w stanie to utrzymać, bo wiecie państwo, położyć projekt na stole, którym mówiąc e, wprost e, albo wszyscy są za, albo niespecjalnie nikt się nie chce zająć, to jest dość łatwe. No bo mam grupę posłów, posłanek, przynajmniej 15 osób, składam projekt i tyle. Natomiast um, utrzymanie swojego stanowiska przy tak ważnym głosowaniu, jak są to choćby ministrowie w zakresie wotum, ale także, ale także inne istotne sprawy, jak budżet, to, um, to myślę, że rzeczywiście to jest, takie, to jest takie sprawdzenie jej, czy jeśli idzie w taką agendę, to czy będzie chciała ją kontynuować. Jeszcze przynajmniej przez ten rok. A drugą sprawą, czy trzecią właściwie sprawą jest to, czy ta agenda jest słuszna i czy stawianie swojego ugrupowania w roli opozycji wewnętrznej, jeśli chodzi o rząd, jest, okaże się skuteczne, jeśli chodzi o wynik wyborczy i o miejsce na liście, ewentualnie w innym ugrupowaniu. No tak, ale oni szukają swojej identyfikacji, prawda? Może w ten sposób, kto wie, chcą pokazać, tak? Mamy coś do powiedzenia, jesteśmy, istniejemy. No, tylko... no, ja bym jednak nie chciał, Pani redaktor, ja pozwolę sobie stronić z tego powodu, że jednak bym nie chciał, żeby partia, czy ugrup jakiekolwiek ugrupowanie, koalicja, no. e, które są w rządzie, czy to w Sejmie, w trakcie kadencji szukała swojej tożsamości. No nie, wie, wie, tak nie, nie, To, nie, nie, tego chcieli, czy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, To <śmiech> e, e, chciałabym e, oglądać inny obraz sceny politycznej czy, e, czy analizować i to wcale nie chodzi o, to, e, e, nie, nie chodzi o moje poglądy, bo, bo one nie są w tej chwili istotne, ale myślę o pewnej sytuacji politycznej, o zjawisku ale też o pewnej, myślę, że powinniśmy sobie mm, myśleć o, właśnie rozmawiającej tożsamości, powinniśmy myśleć o pewnej ciągłości ugrupowania, bowiem jak wskazałem wcześniej, ludzie głosowali za czymś, no to teraz przy końcu kadencji mają się zastanawiać, czy mamy się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście głosowali na coś, co promował sobą pan Szymon Hołownia, czy, czy, czy kim jest teraz pani liderka, pani Pełczyńska? Z kontynuatorką. Ona chce renegocjować to, na co się umówiła ze swoimi wyborcami i wyborczyniami, bo dla mnie tutaj jest duży kłopot. Duży kłopot jest na tej zasadzie, co ona proponuje, bo z jednej strony chcemy być trochę zieloni, z drugiej strony chcemy być trochę liberalni w, w tym sensie gospodarczym i tak niespecjalnie można, można przykleić do jakiejś konkretnej myśli to ugrupowanie. Mm -hmm. Trochę jesteśmy przez cały w kontrze, tym... trochę jesteśmy za, prawda? Tak, no, tak. Ta, ta. ja takie bardzo tak. wygodne, prawda? Każdy może być, ja, ja, ja jestem dla ludzi i co poza tym masz do zaproponowania, że jesteś za tymi ludźmi, którzy na przykład są na rynku pracy. To świetnie, ale jak to się będzie składać z pozostałymi programami, które proponujesz? Mhm. Ale mnie się wydaje, słucham też zdecydowanych deklaracji posła Romowicza. Podobno nie jest jedyny, tak. jest ich dwoje, troje. Nie, nie wiem, czy, czy w tej chwili jesteśmy w stanie ocenić ilu posłów polskich 2050 nie podporządkuje się swojego rodzaju dyscyplinie. Y, chyba musimy sobie wyobrazić sytuację, w której y, premier Donald Tusk będzie musiał być konsekwentny. Y, I co? I, I koalicja bez Polski 2050? Nie, ja sobie na razie tego nie wyobrażam. Przyznam szczerze, że myślę, że teraz Donald Tusk zrobi wszystko, żeby głosowanie nad ministrą Helen Kloską przeszło, czyli w sensie, żeby, żeby uzyskała ona poparcie swojego rządu. A to, jakie będą jej losy później, to jest, to, to jest kolejna, kolejny wątek, bo podobno w okresie wakacyjnym mamy się spodziewać jakiejś reorganizacji, że tak powiem, rządu i podobno pani ministra Helen Kloska no nie jest tą, w której pracy jest, której pracą jest zachwycony pan premier Tusk. A to jest pierwszy wątek. A drugi wątek jest, jest absolutnie dla mnie taki, co się dzieje, co się stanie z Polską 2050, bo o ile na ten moment nie wyobrażam sobie, że nagle premier wychodzi na konferencję i mówi dobrze, mamy koalicję, ale bez Polski 2050, dziękujemy uprzejmie, tracicie teki i, i możliwość bycia, że tak powiem, w tym, w tym, właśnie, w tym właśnie rządzie, to o, o tyle wyobrażam sobie sytuację, że ci posłowie i te posłanki, którzy jeszcze są w tej Polsce 25 po rozpadzie tego dość dużego klubu, em, po prostu gdzieś będą sobie dryfowali, czy to do PSL-u, a może ktoś do Lewicy, a szczególnie do Koalicji Obywatelskiej. Panie doktorze, na koniec naszej rozmowy mam pewną propozycję, żebyśmy porozmawiali o tym, co dobre. I co bardzo trudne. Jednocześnie patrzę w tej chwili na monitorach, które mnie otaczają. Widzę przygotowania do pogrzebu posła Łukasza Litewki. Powiem szczerze, serce mi pęka. On, on wniósł... Podoba mi się to, o czym mówił bardzo. On wniósł do polityki dwa najważniejsze głosy. Swojej mamy, swojej babci. I on wniósł do polityki nową jakość, bo ta deklaracja, jestem blisko ludzi, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, prawda? Używał pan tego argumentu. To akurat w jego przypadku była po prostu sama prawda. Tak, zdecydowanie jestem blisko ludzi i zwierząt bym tam tak. dodał. Akurat w przypadku pana posła Litewki chyba trudna, na pewno trudna, wiadomość dla wszystkich, w tym osób, które niespecjalnie interesowały się polityką, być może nawet nie chodziły do urn wyborczych, bo nie, bo tak też część społeczeństwa przecież robi, to jednak mam takie wrażenie, że przeglądając, scrollując media społecznościowe, choćby pana posła Litewki, to była to postać rozpoznawalna, ale też popierana w tym sensie, że ludzie rzeczywiście, jak pani redaktorka wskazała zresztą, utożsamiali się z tym, jak, jakie on postawiał proponował w życiu publicznym. To, że właśnie rzeczywiście w centrum jego zainteresowań był ten drugi człowiek, ten szczególnie człowiek, który był, jest wykluczony, że były zwierzęta i to niespecjalnie ludzie musieli podzielać jego poglądy. Natomiast, natomiast on był rzeczywiście postacią wielką i Chyba, chyba chcielibyśmy, żeby to nie zakończyła się ta opowieść pana Litewki, pana posła na jego działalności za życia ale, i, i na tym e, pogrzebie, e, ale też żeby jego myśl była kontynuowana, żeby inne osoby publiczne rzeczywiście poszły tą drogą pana posła Litewki. Tego nam wszystkim życzę. Robił coś niezwykłego jeszcze dla tych, którzy mają niespożytą energię albo potrzeby pomagania. Wie pan, bo um, przez jego działanie pomoc otrzymywali ludzie, którzy jej potrzebowali. To jest bardzo ważne, ale jak widziałam coś, bardzo dużo uwagi poświęcałam komentarzom, aktywności ludzi, którzy reagowali na jego apele. On w tych pomagających Budził taką potrzebę solidarności. Dużo było łagodności w komentarzach, które towarzyszyły jego działaniu. Motywował ludzi, pokazywał im, że mogą być po prostu dobrze. Tak, jednoczył różne środowiska i wskazywał nam drogę um, taką, gdzie um, to niekoniecznie te różnice zawsze są najważniejsze, tylko to, co nas łączy, a właśnie obrazował, że z pewnością są takie obszary działań, gdzie możemy sobie podać rękę i, um, i iść wspólnie, podróżować wspólnie ku um, lepszym Prze, lepszej um, przyszłości Polski, życia społeczno-politycznego. To, to zdecydowanie go um, charakteryzowało. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Doktor Piotr Sieńko, Instytut Nauk o Człowieku. Prodziekan Uniwersytetu Merito Bydgoszcz. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie państwu. Wszystkiego dobrego. Łukasz Litewka. Czy państwo także przyjęli z niedowierzaniem informacje o tym, co się stało? Przez swoją fundację Team Litewka właściwie non-stop wspierał tych, którzy najbardziej tego potrzebowali. To były i chore dzieci, i porzucone zwierzęta, ale to były też osoby dotknięte tragediami losu, którym nikt pomóc nie chciał. Nie przechodził obojętnie obok ludzkiego bólu, reagował, organizował pomoc, mobilizował innych, mówiłam o tym, przed chwilą. Jak zostanie w naszej pamięci? Na pewno pozostanie w niej wyjątkowa kampania wyborcza, w której zamiast własnego wizerunku promował psy ze schroniska, dając im szansę na dom. I nawet po wyborach jego banery dalej służyły. Ocieplały boksy tych, których los nie oszczędzał. To był symbol jego życia. Zawsze dla innych.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 My nie gadamy, robimy. Trzymamy kciuki, żeby się wszystkim, nie tylko ludziom, ale też już w Polsce żyło lepiej. Tak, to były słowa samego posła Łukasza Litewki. Patrzę teraz na te monitory, o których wspominałam. Tłumy ludzi, tłumy ludzi w pożegnaniu, biorą udział w pożegnaniu pana posła. Nie tylko posła, ale człowieka przede wszystkim dziś żegnamy, który zostawiał po sobie dobro. Takie ciche, prawdziwe i trwałe. Rozpoczyna się pogrzeb posła Łukasza Litewki. Uroczystość ma charakter państwowy. Jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Jest już marszałek Włodzimierz Czarzasty. Przed chwilą dołączył do uroczystości premier Donald Tusk a przewodniczy uroczystości biskup Sosnawiecki, Artur Ważny. Nasza reporterka Ania Orzeł jest tam na miejscu. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Ja widzę tłumy ludzi, a co ty widzisz i co? O, jest też pan prezydent Karol Nawrocki. Tak jest. Y Widzę dokładnie to samo, tylko tyle, że biorę w tym udział. Jestem bardzo blisko i to jest niezwykłe przeżycie, jest bardzo poruszające, wzruszające, chwytające za serce. Wchodzi właśnie prezydent do kościoła, a msza rozpocznie się za moment. Tam msza, ta msza odprawiona zostanie w kościele pod wezwaniem świętego Joachima. No i faktycznie uczestniczą w niej tłumy. Każda śmierć jest trudnym przeżyciem dla bliskich, zwłaszcza dla bliskich, rodziny, przyjaciół, ale ta dotyka też ludzi, którzy nie znali osobiście posła Łukasza Litewki. Dla, dzięki temu, jaki był, co robił, dzięki jego szczerości, zaangażowaniu, miał dla tych ludzi ogromne znaczenie. I mieszkańcy Sosnowca wspomina ją go, żegnają w mieście od minionego czwartku. Od momentu, kiedy doszło do tego tragicznego wypadku, panuje żałoba. Był bardzo dobrym człowiekiem, bardzo wrażliwym na ludzką krzywdę i zwierząt. Miałam okazję go poznać troszeczkę, tak mogę powiedzieć, prywatnie. No nie ma takich ludzi i to jest ogromna strata. Ktoś taki, gdzie nawet głupi post, który mi się wyświetlał, teraz go nie ma. Po prostu brakuje. Ta śmierć to wielka strata i bolesne rozstanie. Trudno w to uwierzyć, a jeszcze trudniej zaakceptować, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. On dało samego siebie właśnie nam wszystkim po to, żeby wspomagać, pomagać, czy, czy, czy to ludziom, czy zwierzętom. Także strata dla Sosnowca oczywiście tak, ale tak naprawdę strata dla całego kraju. Są ludzie na świecie i oni właśnie są nie do zastąpienia, którzy pomagają za życia, ale również jak już ich między nami nie ma, są stanie co najmniej tak samo pomagać. Pogrzeb ma charakter państwowy, ale na prośbę najbliższych odbędzie się bez udziału mediów. A pan marszałek Włodzimierz Czerzasty i pan prezydent Karol Nawrocki podali sobie przed chwilą ręce. E, Ania Orzeł, dziękuję Ci Aniu. To są informacje Polskiego Radia 24. Zbliża się 13.31, Łukasz Pastor, zapraszam. Sosnowiec żegna tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się właśnie w tej chwili. Towarzyszą im ogromne emocje. Mieszkańcy Sosnowca cenili parlamentarzystę za bezinteresowność i zaangażowanie. Nie ma drugiego takiego człowieka, no i nie będzie już chyba. Pomagał dużo odnośnie tych psów. Jak dla mnie to był bardzo dobry człowiek. Wzruszenie będzie go brakowało. Znali go wszyscy. Trudno się z tym pogodzić. Łączą ludzie ponad podziałami. W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu wyłożono księgę kondolencyjną, a flagi opuszczono do połowy masztu. W wielu miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii mieszkańcy organizują spontaniczne zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Akcje prowadzone są przy urzędach w Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi, Bytomiu, Piekarach Śląskich i Mysłowicach, a także na parkingach przed centrami handlowymi. Jutro benzyna będzie nieznacznie droższa, stanieje natomiast olej napędowy. Cena maksymalna benzyny 95 została ustalona na poziomie 6,28 zł za litr, czyli o 5 groszy więcej niż dziś. Benzyna 98 zdrożeje o 4 grosze do 6 ,77 zł. 77 Cena maksymalna diesla została określona na poziomie 7,14 zł za litr. Będzie zatem tańszy o 8 groszy. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Zarzuty ma już 18 osób. Sprawa dotyczy jednej z urzędniczek, która miała brać łapówki w zamian za przyspieszenie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Kobieta wraz z czterema innymi osobami została zatrzymana w listopadzie 2024 roku. Tym razem w ręce policjantów w Gdańsku i Kartuzach wpadły kolejne cztery osoby, mówi Magdalena Ciska z Policji w Gdańsku. Dwa zatrzymani obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw dotyczących uzyskiwania dla cudzoziemców kart pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zatrzymane osoby w zamian za korzyści majątkowe proponowały obywatelom Ukrainy pośrednictwo w przyspieszaniu procedury związanej z zawieraniem związków małżeńskich przez cudzoziemców. Pozostali dwaj podejrzani usłyszeli zarzuty wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw w urzędzie lub też w sądzie. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Straż Leśna zaczyna w całym kraju akcję Majówka 2026. Strażnicy będą patrolować lasy i sprawdzać, czy wypoczywający w nich ludzie nie niszczą środowiska. Jak mówi Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, przez całą Majówkę leśnicy będą tropić łamiących przepisy. Mam tu na myśli niewłaściwe użycie ognia, rozpalanie ognisk tam, gdzie nie powinniśmy rozpalać wjazdy nielegalne samochodami na tereny leśne, czy też kradzieże, ale nie tylko mówię tutaj o kradzieżach drewna, ale na przykład o kradzieżach infrastruktury turystycznej, edukacyjnej, bo takie zdarzenia też mamy na, na naszych terenach. Leśników będą wspierać policjanci i gminni strażnicy. Akcja potrwa w lasach do przyszłego piątku. Dzień w Polskim Radiu 24. Chyba warto wrócić do wywiadu, którego premier Donald Tusk udzielił e, prestiżowej gazecie Financial Times. E, pyta w tym wywiadzie o lojalność Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników z NATO. Te słowa miały dotrzeć do obu amerykańskich partii i czy dotarły, na pewno dotarły do europejskich przywódców i kto wie, czy Donald Tusk nie wystąpił w roli tego mówiącego prawdę. Bo wielu tak myśli, a nie każdy ma odwagę zadać tak istotne pytanie. E, za chwilę także o idei Trójmorza. Czy to jest coś zamiast? Porozmawiamy z naszym gościem. Komentarz Doktor Rafał Majewski, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Czy premier Donald Tusk powiedział, czy zadał niewygodne, e, niewygodne pytanie, tak Donaldowi Trumpowi nie wprost, przez, przez gazetę? Myślę, że to pytanie wcale nie jest niewygodne. Sygnały o podejściu Stanów Zjednoczonych, a szczególnie Donalda Trumpa do samego NATO, do, tego, do jego wizji NATO, do udziału także państw natowskich w różnego rodzaju działaniach, no są często niezrozumiałe. Stany Zjednoczone rzeczywiście wysunęły nawet koncepcję nowego NATO, czy zmiany struktury NATO, Często w wypowiedziach stanu, prezydenta Stanów Zjednoczonych przejawiała się taka wypowiedź, że Ameryka nie będzie angażować się w konflikty w Europie. Także to pytanie jest wielce zasadne, tym bardziej, że ta polityka prezydenta Stanów Zjednoczonych no, jest mocno nieprzewidywalna, delikatnie tak można, można powiedzieć. A Europa rzeczywiście stoi w obliczu zagrożenia inwazją rosyjską. Pytanie jest niewygodne, bo mało kto jest w stanie postawić Donaldowi Trumpowi i mam wrażenie, że Donald Tusk poruszył, czy wrócił do sprawy oczywistej. Ja sobie przypominam przy okazji takich rozmów słowa Gewina Newsoma, gubernatora Kalifornii, który był gościem konferencji bezpieczeństwa w Monachium. I on... Prawdopodobnie możemy go posądzać jakieś prezydenckie aspiracje, prawda? że nic oficjalnie jeszcze w tej sprawie nie wiemy, ale kto wie, yy, czy, czy nie ma takich planów. I on powiedział coś takiego, no nie ma się co obrażać na świat i nawet jeżeli Donald Trump nie będzie już prezydentem, to sytuacja może nie wrócić do normy, yy, do tej sprzed Donalda Trumpa. Znaczy tak czy inaczej możemy potrzebować nowego NATO albo innego sojuszu. Tak, rzeczywiście. No mamy doktrynę Stanów Zjednoczonych, doktrynę obronną. Tam dokładnie jest wskazane, jakie są priorytety Stanów Zjednoczonych, a więc Stany Zjednoczone, Indochiny, potem dopiero Europa. Te różne przewidywania dotyczące zmiany samego NATO, No jednak gdzieś pojawiają się w przestrzeni ta słynna propozycja El Elbreja Kolbiego, czyli wiceszefa Pentagonu o NATO 3.0, z tym silnym udziałem Niemiec, które miałyby odgrywać dominującą rolę w regionie, no, budzi wiele kontrowersji, ale, w, ale rzeczywiście no, przewidywania dotyczące jakiejś zmiany struktury NATO gdzieś, gdzieś dają nam asup do tego, żeby pr przeprowadzić taką dyskusję. Niemniej musimy pamiętać, że NATO jest strukturą obronną działającą według określonych schematów. Są określone plany obronne zakładające udział poszczególnych państw w ramach różnego rodzaju scenariuszy. Także w tej chwili te gwarancje bezpieczeństwa są. Nie należy, nie należy przewidywać, że Stany Zjednoczone nie wzięłyby udziału w ewentualnej operacji, która jest właśnie przewidziana planami NATO, planami NATO ale musimy też no, pamiętać o tych o tej zmianie w polityce amerykańskiej, właśnie przewartościowania, um, przewartościowania tych głównych, głównych kierunków strategicznych. No tak, a Boris Pistorius, niemiecki minister obrony, mówi, że rzadko kiedy, um, albo nie przypomina sobie takiej sytuacji, w której strategia obronna byłaby tak potrzebna jak teraz, tak jak pan mówi, w kontekście agresji Rosji, sytuacji w Ukrainie. Pistorius mówi o szybkości, odstraszaniu i to właściwie pierwsza, nie właściwie, tylko pierwsza w historii strategia wojskowa Niemiec. Wspomniał pan o zagrożeniach? Dobrze zrozumiałam, że, że ona powinna nam coś powiedzieć? To niemieckie działanie powinno nas jakoś... Obudzić? Nie wiem. Pojawiają Czy się ja to źle spory, zrozumiałam. Nie, pojawiają się różnego rodzaju, różnego rodzaju znaki zapytania związane z tą dominacją Niemiec w regionie, zarówno jeżeli chodzi o sferę gospodarczą, ale też o sferę militarną. No Niemcy nie są już gospodarczo aż tak silnym partnerem, oczywiście są największym, najsilniejszym państwem Unii Europejskiej gospodarczo. Ale ta gospodarka też boryka się z różnymi problemami. No, zmienia się cała, cała wizja funkcjonowania systemu obronnego Niemiec. Niemcy zauważyli, że ten system jest całkowicie, może nie całkowicie, ale jest mocno niewydolny. W wojsku niemieckim na jednego oficera przypada jeden szeregowiec. Są bardzo duże zmiany kadrowe, jeżeli chodzi o te najniższe stanowiska w wojsku. Wydatki na obronność, które wynoszą 90, około 90 miliardów dolarów, no też nie są najwyższe. Niemcy mają plan zwiększenia tych swoich wydatków do 190 milionów niemalże w roku 2029. Ale tu też pojawiają się gruntowne, gruntowne reformy w samej, w samej armii. Z innego spojrzenia na też rolę Niemiec w całym systemie, obrony europejskiej, To budzi różne zastrzeżenia różnych państw, między innymi Francji, innych krajów europejskich, co się stanie, jeżeli Niemcy, Niemcy rzeczywiście zdobędą taką silną pozycję dominującą i na przykład do władzy dojdzie AD. Jak potoczy się wtedy sytuacja, czy Niemcy będą wykorzystywać właśnie tą silną armię jako pewien środek nacisku, na przykład na państwa ościenne? No wiemy, co FD, jak podchodzi na przykład do kwestii granic, czy do kwestii byłych ziem niemieckich w innych krajach. A więc tutaj no, pojawiają się różnego rodzaju, rodzaju znaki zapytania. No, a ja znowu chciałbym podkreślić, że na razie no, tą dominującą, tym dominującym systemem obronnym jest NATO, i pewnie jakaś reforma w obrębie większego udziału państw europejskich w różnych działaniach, czy zmiany właśnie tych planów obronnych, które będą zakładały większy udział państw europejskich no na pewno będzie, będzie miała w przyszłości miejsce. Mm -hmm. Historycznie rzecz biorąc, mówił Pistorius, niemieckie planowanie wojskowe było silnie kształtowane przez wymagania NATO i to się zasadniczo nie zmieni, przynajmniej on tak deklaruje, ani nie powinno się zmienić. Nowością ma być to, że Niemcy formalnie artykułują teraz krajowe cele wojskowe, priorytety i pole manewru, które mogą potem wprowadzać do NATO i Europy. No... Chcą mieć pozycję lidera, chcą mieć wpływ, ale trudno im się dziwić i trudno, żeby czekali na to, aż AFD osłabnie. Przepraszam za to uproszczenie, ale rzeczywiście konsekwencje mogą być nie tu i teraz, ale, ale wkrótce. No, pamiętam, jak Adam Górczewski, nasz korespondent w Berlinie, mówił o tym, że w listopadzie, zdaje się, są wybory we wschodnich landach i tam przewaga AFD jest znacznie większa niż w miejscach, których takie wybory obserwowaliśmy do tej pory. No tak. No nie mamy się co dziwić Niemcom, że walczą o swoją pozycję i te wszystkie zmiany dotyczące podejścia do obronności, budowania tej swojej pozycji dom, dominującej są w interesie, w interesie Niemiec. No, inne, kraje, inne kraje muszą realizować swoje interesy. Pytanie, czy tutaj te interesy da się pogodzić i czy rzeczywiście ta współpraca w ramach na to Unii Europejskiej będzie dalej przebiegała, przebiegała tak jak dotychczas, a więc na jakimś obopólnym szukaniu, szukaniu korzyści, a nie właśnie takiej dominującej pozycji tylko jednego państwa. Mhm. W Dubrowniku, w chorwackim Dubrowniku, nie wiem, pewnie jeszcze trwa, bo jest taka, jest 13.43, to pewnie politycy biorą udział jeszcze w jakiś spotkaniach. Chodzi o jedenaste spotkanie liderów państw Trójmorza. Trójmorze, czym dziś jest? Trójmorze jest inicjatywą, która została zapoczątkowana przez prezydenta Polski, prezydenta Chorwacji w 2015 roku. Dzisiaj jest... Międzynarodową Inicjatywą Gospodarczo-Polityczną skupiającą 13 państw Unii Europejskiej no i partnerami stowarzyszonymi. E, czym jest Trójmorze? Jest przede wszystkim koncepcją wspólnego działania w ramach określonych projektów. E, to są projekty dotyczące kwestii energetycznych, infrastruktury energetycznej, kwestii dotyczącej e, budowania systemów informacyjnych, informatycznych, rozwoju sieci komórkowych. To jest inicjatywa, która ma za zadanie zacieśnić współpracę, współpracę gospodarczą i polityczną pomiędzy krajami wchodzącymi w skład głównie Unii Europejskiej, ale nie tylko. Pytanie, czy jest to inicjatywa, która będzie odgrywała jakąś istotną rolę Moim zdaniem nie. Znaczy ona będzie opierała się na tych spotkaniach raz do roku głów państw na szczytach różnego rodzaju ekonomicznych i budowaniu, budowaniu jakiejś wspólnej przestrzeni. I to jest zawsze cenne, bo w relacjach międzynarodowych każda przestrzeń współpracy, każda przestrzeń do wymiany, do wymiany poglądów, do budowania tych szerszych relacji pomiędzy państwami jest jest cenna. Natomiast czy będzie odgrywała jakąś większą rolę? Moim zdaniem nie. Jednak ta współpraca unijna będzie tutaj dominująca. No ale o Trójmorzu mówi, mówił sporo Andrzej Duda. No, czuł się yy, założycielem. <grym>, jednym z założycieli, tak? Yy, no był jednym z założycieli. No, ja wiem, że był, ale <grym>, czuł, wyraźnie to podkreślał, tak, że może nie tyle czuł, co właśnie podkreślał swoją rolę wielokrotnie. Teraz o Trójmorzu mówi Karol Nawrocki. To spotkanie wpisuje się w to, o czym pan mówi, bo to chodziło o kooperację, chodzi o kooperację energetyczną w regionie, o transformację, o budowę infrastruktury cyfrowej i tak dalej, i tak dalej. No ale przynajmniej z deklaracji Karola Nawrockiego wcześniej Andrzeja Dudy no, moglibyśmy sądzić że ich celem jest budowa siły Trójmorza. A pan mówi, że nie, że to pozostanie taką inicjatywą. Raz w roku politycy będą się spotykać, coś ustalać, wracać do domów i życie będzie się toczyć dalej. Nie sądzę, żeby tutaj poszły jakoś dal daleko idące działania które miałyby na przykład zbudować jakąś e, przeciwwagę dla Unii Europejskiej czy, czy jakąś Unię Europejską plus opartą na tej inicjatywie Trójmorza. E, raczej to będą takie spotkania, które będą właśnie służyły zacieśnianiu tej współpracy gospodarczej, będą miały no, istotne znaczenie dla rozwoju różnych gałęzi, gałęzi gospodarki. Natomiast nie sądzę, żeby powstała tutaj jakaś e, istotna inicjatywa regionalna która miałaby oddziaływać e, globalnie, czy, czy, czy nawet na państwa, inne państwa europejskie. No tak, to co dalej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? I y, myślę o kolejnym jakimś teście dla NATO. Donald Trump twierdzi, że NATO się nie sprawdziło. To co dziś, tu i teraz może być dla nas wszystkich, dla nas Europejczyków przede wszystkim gwarantem bezpieczeństwa? No, gwarancją bezpieczeństwa dalej jest na pewno na co. Ja nie przywiązywałbym się tak do wszystkich wypowiedzi Donalda Trumpa. To NATO funkcjonuje, jest oparte na bardzo silnych powiązaniach, powiązaniach jednak wojskowych. Natomiast na pewno istotne jest budowanie pozycji Europy i budowanie w ramach Unii Europejskiej różnego rodzaju działań, inicjatyw, które mają tą obronność Europy wzmocnić, przy rozwój przemysłu militarnego, czy właśnie współpraca, jakaś szersza współpraca pomiędzy państwami, państwami w zakresie wymiany informacji, w zakresie wymiany, wymiany technologii, budowanie wspólnych, wspólnych projektów obronnych, czy to w relacjach bilateralnych, czy multilateralnych pomiędzy krajami Europy. No Europa na pewno musi zbudować i odbudować swój przemysł obronny, to myślę jest kluczowe dla całego systemu obronności Europy. Jakiej solidarności europejskiej potrzebujemy w tej sprawie i czy to, o czym rozmawialiśmy na początku, te niemieckie działania mogą oznaczać, że Niemcy chcą się uniezależnić albo wymykają się sojuszowi, europejskiemu sojuszowi w sprawie NATO? Myślę, że nie, że to jest po prostu jakaś jedna z koncepcji budowania budowania swojej pozycji obronnej, natomiast to też nie wygląda w ten sposób. Przecież Niemcy mówią, że chcą stworzyć zupełnie, chcą działać samodzielnie. Niemcy dalej kooperują w ramach NATO, dalej kooperują w ramach Unii Europejskiej. No to, że wzmacniają swoją pozycję, no jest zrozumiałe z, z ich punktu widzenia. Natomiast na pewno należy tą współpracę europejską zacieśniać, należy uświadamiać szczególnie tym państwom, które są krajami bardziej oddalonymi od, od Rosji. no Już Niemcy mają swoją inną strategię. No przez lata Niemcy uważały, że jednak te kraje buforowe i cała ich strategia obrona, że te kraje buforowe wystarczą do tego, żeby powstrzymać Rosję. No dzisiaj to podejście się zmieniło, no ale też trzeba zmienić podejście takich państw jak Hiszpania czy, czy Włochy właśnie w zakresie, w zakresie współpracy europejskiej i budowania tej wspólnej przestrzeni militarnej. Czy... Peter Modzior jest przewidywalnym politykiem pana zdaniem. Donald Tusk mówi, jakby kierował te słowa do europejskich przywódców, a on potrzebuje trochę czasu, bądźcie chwilę cierpliwi. Nie wiem, co się za tym kryje. Jest przewidywalny? E, Tutaj jest duży znak zapytania. Na pewno um, będzie politykiem bardziej proeuropejskim. Niż Orban. Natomiast jak będzie postępował wobec Ukrainy, jak będzie postępował, jeżeli chodzi o gospodarkę węgierską, tego do końca nie wiemy. No, gwarantował tutaj, że po wyborach nastąpią bardzo daleko idące zmiany w tym zakresie. To, co dla Węgrów było przecież najważniejsze, no to właśnie gospodarka. Natomiast na arenie międzynarodowej myślę, że dopiero te jego postawy zaczną się klarować. No musimy pamiętać, że w społeczeństwie węgierskim, no jednak dalej te postawy antyukraińskie są silnie zakorzenione. Tutaj ta polityka wobec Ukrainy no będzie pewnie jednym z takich papierków lekmosowych jego całej polityki zagranicznej. Natomiast no widać, że bardzo mu zależy na tym, żeby... Węgry wróciły na właściwe miejsce w strukturach Unii Europejskiej, żeby też mógł korzystać z środków europejskich, które zostały zablokowane. No, To jest niezwykle istotne dla całego systemu gospodarczego, gospodarczego Węgier. Więc należy przypuszczać, że będzie prowadził w miarę zrównoważoną politykę, czy zrównoważoną politykę Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to jest to duży znak zapytania. A co się dzieje w Ukrainie? Amerykanie yy, wycofują swoich przedstawicieli, swojego przedstawiciela. Nie ma zbyt wielu jakichś precyzyjnych informacji na ten temat, ale czy tam o kraszu, o, o, o załamaniu? Coś się wydarzyło? Yy. Tego, tego nie wiemy. Mhm. Nie wiemy, jak wygląda ta sytuacja na Ukrainie. No, takie informacje nie są podawane do opinii publicznej. Zazwyczaj słyszymy o nich z dużym, z dużym opóźnieniem. No, widzimy, że ta cała sytuacja związana z Ukrainą też została trochę przykryta przez to, co dzieje się w, na Bliskim Wschodzie. To co stało się w Iranie, problemy związane z ciśnieniem Orbus powodują tutaj różne, różne przewartościowania. No ale to, co trzeba powiedzieć, no to to, że dalej ta Ukraina walczy, że Ukraina spowodowała to, że Putin poniósł poważną, poważną klęskę i nie wiemy, jak ta polityka też Putina będzie dalej, dalej wyglądała. No Putin, dla niego inwazja na Ukrainę no była ogromnym, ogromnym błędem w tej chwili, żeby odbudować swój wizerunek, no, będzie musiał podjąć jakieś działania. Jakie to będą działania? No, obawiamy się, że może zaatakować któryś z państw z, któryś z państw bałtyckich, żeby pokazać, że ta armia rosyjska jednak działa. Czy to się stanie? Tego, tego nie wiemy i też nie wiemy, czy Putin będzie w ogóle do tego zdolny, bo jednak te problemy i to, co dzieje się na Ukrainie to jak ta armia dzisiaj wygląda. No, stawia, stawia wiele znaków zapytania. Jakich na przykład? Właśnie związa związanych z tym, czy ta armia jest wydolna, czy mimo tych różnych inw inwestycji mimo tego, że są różnego rodzaju, różnego rodzaju projekty, które polegają na inwestycjach, w ten przemysł przemysł rosyjski. na zmianie struktury tego przemysłu, no to jednak ta armia jest bardzo osłabiona. No mówimy o tych dziesiątkach tysięcy żołnierzy, którzy giną każdego miesiąca na Ukrainie. Ta zdolność, ta zdolność Rosji do prowadzenia działań wojennych no też e, tak szybko nie zostanie odbudowana. Dopytałam w jakim stanie albo jakie pytania warto byłoby zadać, bo też znowu kilka tygodni temu, dwa, trzy... Czytaliśmy, albo dotarły do nas informacje, że udało się ukraińskiej armii odzyskać największe terytoria od 2023 roku. Chodziło o tę proporcję między straconymi i odzyskanymi. Tak jakby no, zaczynali wyprzedzać tę rosyjską. Do końca nie wiem jak to wygląda te informacje te informacje które płyną z Ukrainy czy z różnych źródeł są, bym powiedział, mocno cedzone, żeby, żeby nie pokazywać dokładnie, jak wygląda sytuacja, sytuacja na froncie. Natomiast no, rzeczywiście no te zdolności Putina z jednej strony, my się ciągle obawiamy tej jego inwazji, no, ale one słabną. No, gdzieś są granice wydolności gospodarczej, mimo że Putin dzięki temu, co stało się w ciśnienie ormus uzyskał znowu zastrzyk, zastrzyk gotówki, bo Dzięki temu, że podróżowała Europa, no to jednak Rosja na tym dość mocno, mhm. mocno skorzystała. Natomiast tak. sama armia, no, pojawiają się też różne głosy w społeczeństwie rosyjskim. My do końca ich wszystkich nie znamy, no ale, ale na pewno ta wojna na Ukrainie nie jest dobrze postrzegana przez Rosję. Panie doktorze, dziękuję za komentarz. Doktor Rafał Majewski z nami w Polskim Radiu 24. Czasem takie rzeczy dzieją się przez przypadek, ale dziś na stronie polskiego radia 24 Stanisław Barańczak i cytat dnia. E, nie w związku z pogrzebem e, posła Litewki, ale m, cytujemy dla Państwa pewien wiersz. Jeżeli coś cię boli, dobra wiadomość, żyjesz. Zła wiadomość, ten ból czujesz wyłącznie ty. To wszystko dookoła, co cię szczelnie otacza, nie czując twego bólu, jest to tak zwany świat. Ubawi cię, że jest on realny. I jedyny, ale czego nie będzie, przynajmniej póki żyjesz. Gdy już skończysz się śmiać, odrzuć logiczny wniosek, że taki świat być musi przewidzeniem lub snem. Traktuj go całkiem serio, jak on przed chwilą ciebie, dokonując wyboru specjalnej ciężarówki, by w określonym miejscu i ułamku sekundy potrąciła cię, kiedy przechodziłeś przez jezdnię. To naprawdę zbieg literackich, poetyckich i życiowych okoliczności. Yy, przed chwilą Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe posła Litewki. Posłuchajmy treści specjalnego listu, który skierował prezydent Karol Nawrocki. Szanowni Państwo, teraz nastąpi odczytanie postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki. Uprzejmie proszę dyrektora Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Oleńczaka o poprowadzenie tej ceremonii. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Karola Wrockiego odznaczony został za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie Łukasz Litewka. Order z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Karola Nawrockiego, odbiera ojciec zmarłego, Pan Zdzisław Litewka. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Państwu.